To są informacje Polskiego Radia 24. Kolejne krytyczne słowa prezydenta Trumpa o NATO rozważa wycofanie USA z sojuszu. Dwoje sędziów za Czworo wybranych do TK blokuje. Tak robi prezydent Nawrocki. Napastnik na terenie fabryki. Rozmawiają z nim policyjni negocjatorzy. Od kilku godzin jest tak w Łodzi. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. Wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Taki krok poważnie rozważa prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca mówił o tym w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Telegraph. Zawsze uważałem, że Sojusz Północnoatlantycki to papierowy tygrys, powiedział prezydent USA. Do tej pory to najmocniejszy sygnał amerykańskiej administracji, że nie uważa już Europy za wiarygodnego partnera w dziedzinie obronności, zauważa gazeta. Europejskie kraje NATO odmówiły Trumpowi wysłania okrętów na Bliski Wschód chodziło o odblokowanie cieśniny Ormus. Zapowiedź prezydenta USA skomentował wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chciałbym, żeby było podobnie jak z Grenlandią, że jest swego rodzaju lewarowanie, że prezydent Trump bardzo mocno akcentuje w swoich wypowiedziach różne kwestie. Jak przechodzimy później do dialogu i dyskusji, to uspokaja się atmosfera. Tak było w sprawie Grenlandii. Wierzę, że tak będzie w sprawie NATO. Na niedawne porażki dyplomatyczne Donalda Trumpa zwraca uwagę profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert przypomniał na naszej antenie, że w ostatnich dniach Francja i Włochy odmówiły amerykańskim samolotom udostępnienia swojej przestrzeni powietrznej. Myślę, że prezydent wziął to do siebie bardzo osobiście, zresztą nie pierwszy raz. Stąd te bardzo emocjonalne wypowiedzi. Ja jestem zdania i wierzę głęboko w to, że może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 Dwoje sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Uroczystość odbyła się przed południem w Pałacu Prezydenckim. Pozostałych czworga sędziów prezydent nie zaprosił i wciąż nie zostali zaprzysiężeni. Dlaczego? Ponieważ w czasie jego kadencji powstały dwa wakaty w składzie TK, odpowiada szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent uznał, że to jest podstawowa odpowiedzialność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 Czy jest tam jakiś klucz alfabetyczny? Czy prezydent rzucał kostką, która ma cyferki, jak wypadła jedynka, to zapraszamy kogoś, kto jest pierwszy alfabetycznie na liście, czy może jak wypadnie szóstka, to zapraszamy tego, który jest na końcu? Proszę Państwa, tak nie może działać Państwo prawa. Apeluję do prezydenta, żeby jasno oświadczył, co z pozostałą czwórką. Czy jutro, czy pojutrze zobaczymy zaproszenia do kancelarii. Moim zdaniem to jest niezbędne. Prezydent, jeżeli tego nie zrobi, oczywiście i w rażący sposób złamie konstytucję. Ślubowanie złożyli Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Na zaprzysiężenie czekają Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska. Wiadomo, że to były pracownik fabryki na łódzkim Józefowie. Rano 42-latek wszedł na jej teren z bronią i oddał dwa, trzy strzały w stronę jednego z mężczyzn. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ewakuowano 400 pracowników zakładu. Z uzbrojonym napastnikiem od kilku godzin rozmawiają policyjni negocjatorzy. Trudno ocenić, jak długo potrwają te rozmowy, mówi były policjant, obecnie detektyw Dariusz Korganowski.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 Duży ruch jest na stacjach paliwowych. Drugi dzień litr benzyny i oleju napędowego można kupić taniej, bo zgodnie z rządowym mechanizmem obniżone są VAT oraz akcyza. Ceny paliw spadły o ponad 1 zł. Mamy wystarczające zapasy paliwa, zapewnia prezes Orlenu Ireneusz Fonfara. Jesteśmy przekonani, że w tej sytuacji, która jest obecnie napiętej i trudnej, nie musimy się obawiać o to, aby zabrakło paliwa. Natomiast... Patrzymy, co się, tam, co się dzieje na, na Bliskim Wschodzie i to zawsze będzie determinowało to, co się może wydarzyć na całym świecie. Ale w tej chwili obecnie jesteśmy spokojni, paliwa nie zabraknie. Dzisiaj benzyna kosztuje maksymalnie 6,21 zł za litr, a olej napędowy 7,60 Jutro będzie drożej o 4-5 groszy. To były informacje Polskiego Radia 24. Słoneczko grzeje w Warszawie i jest ciepło 14 stopni, ale nie wszędzie jest tak przyjemnie. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju dużo chmur, czasami pada tam deszcz. Na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Karpatach sypie śnieg. Na zachodzie północy i w centrum niewiele chmur i sporo słońca. Na termometrach przeważnie od 10 do 13 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie i nad morzem od 5 do 9. Zimno na obszarach podgórskich w Karpatach od 2 do do 4 stopni. Klimat. Smog utrzymuje się w Kielcach. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana. W pozostałych regionach dobra lub bardzo dobra. 52% energii w sieci krajowej wytwarzają źródła odnawialne. Bez ograniczeń można korzystać z prądu. Klimat. Reklama. Przeceny na święta w MediaExpert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i znwarki. W super niskich cenach. W Carrefourze na Wielkanoc, świeżo i smakowicie Polskie ogórki krótkie, 70% taniej 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback Oferta ważna do 4 kwietnia Cena przed 16 Po 16,99 Dzień w Polskim Radiu 24 8 minut po godzinie 15.00 w Warszawie, dziś sporo słońca, i to może być jakaś pociecha po wczorajszym wieczorze. Gość Polskiego Radia 24. Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski. Dzień dobry. Witam, dzień dobry wszystkim radio radiosłuchaczom. Za chwilę porozmawiamy o pana wrażeniach, ale przypomnijmy sobie jeszcze pewien dramatyczny moment. Wiemy już, że Polska nie zagra w tym roku na Mistrzostwach Świata. w wczorajszym decydującym spotkaniu barażowym Białoczerwoni przegrali w Sztokholmie ze Szwecją 2 do 3. Gole dającego prowadzenie gospodarzom strzelił w 88. minucie Wiktor Giokeres. Cały mecz i ten moment dramatyczny dla Białoczerwoni. Relacjonowali wysłannicy Polskiego Radia na mecz w Szwecji Tadeusz Musiał i Tomasz Kowalczyk. Będzie kolejne dośrodkowanie, już są blisko piątego metra, wycofani na dziesiąty, 16 metr, Szał i grabara broni do bitka, słupek, jeszcze gol, gol, gol, jak to wpadło i dlaczego? Szwedzi oszaleli, Szwedzi z golem na trzy minuty przed końcem w ogromnym podbramkowym zamieszaniu. Jak to wpadło i dlaczego? Pytali nasi koledzy. Czy pan zna odpowiedź na to pytanie? Właściwie ja od wielu lat powtarzam, że w takich decydujących meczach robimy podobny błąd. To znaczy gramy trójką obrońców i dwoma wahadłowymi, co zupełnie nam nie pasuje jako reprezentacji. Bo my nie mamy takich wahadłowych, którzy umieliby prawidłowo bronić. Dlatego zwykle właśnie w takich meczach o wszystko robimy takie błędy, których zrobić nie powinniśmy. Bo graliśmy dobry mecz, strzeliliśmy dwie bramki na wyjeździe. Stworzyliśmy sobie wiele sytuacji bramkowych. Bramkę szwedzki bronił fantastycznie, ale dwie bramki zdobyliśmy na wyjeździe. Ale stracić trzy bramki, no to już niestety jest bardzo zły punkt programu i chci, jeśli chcielibyśmy przejść dalej, to musielibyśmy strzelić cztery bramki, co na wyjeździe jest bardzo, bardzo rzadkie. No tak, ale rzeczywiście te dwa gole, które udało się polskim piłkarzom strzelić, też znakomite. Porozmawiamy za chwilę o sytuacji kadry i o przyszłości, ale zatrzymajmy się jeszcze przy wczorajszym wieczorze. To był chyba skokowy postęp, prawda? Biorąc pod uwagę jak polska reprezentacja za... pokazała się w meczu z, z Albanią, no to kilka dni później w starciu ze Szwedami to była zupełnie nowa drużyna. Jak to się udało? To znaczy polska reprezentacja w ogóle zmienia się na naszych oczach i to jest fantastyczne bo jeszcze do niedawna patrzyliśmy, kto w tej reprezentacji może na chwilę piłkę przytrzymać, nie będzie się bał dryblować, będzie mógł rozgrywać, strzelać i tak dalej. I był jeden, możliwe, że dwóch graczy, bo zawsze patrzyliśmy na Zielińskiego, patrzyliśmy na Szymańskiego. Dzisiaj mamy Kamińskiego, dzisiaj mamy Zalewskiego, dzisiaj mamy Skurasia. Powolutku wchodzi do reprezentacji kolejny zawodnik młody, ale wcześniej mieliśmy Urbańskiego, który... Podobny sposób był szkolony, a więc można powiedzieć, że tych zawodników, którzy dzisiaj potrafią wziąć ciężar na swoje barki, przetrzymać piłkę i, i, i kreować sytuację, mamy coraz większą liczbę, a jak spojrzymy na under 21, to tam idzie następna generacja świetnie wyszkolonych piłkarzy i tutaj trzeba oddać naszym trenerom, szczególnie tym, którzy szkolą młodzież, że przygotowują naprawdę dobrych piłkarzy dla reprezentacji. Ona się zmienia na naszych oczach. Podobało nam się to, jaka różnica była między Szwedami, którzy grają prosty, taki toporny futbol siłowy, a Polska, która grała futbol techniczny. Szkoda, że nie, nie daliśmy rady ich ograć na ich terenie. No tak. Zakładam, że wczoraj wieczorem serce podpowiadało panu, że się uda. A co mówił Rozum? Rozum też mówił, że się uda, bo ja szkodów widziałem. Widziałem, hmm. że jest to toporny zespół, a my gramy już zupełnie inny futbol. Jesteśmy trudni do do zatrzymania, kiedy są zawodnicy w formie, kiedy dobrze dryblują, kiedy dochodzą do sytuacji strzałowych. Jest tylko kwestia gry w obronie i w tej obronie popełniamy cały czas, powiedziałbym, te same błędy i każdy z ostatnich selekcjonerów, który prowadził reprezentację i przestawiał ją na, na trzech obrońców na siłę, przegrał na tym. I szkoda, że tym razem również się nie udało. Czyli defensywa to jest ten element, nad którym teraz trzeba koniecznie popracować? Tak, zdecydowanie. Każdy zespół buduje się od tyłu. To ma być spokój. Tam y, strata jednego gola to już jest y, y, y, źle, ale okej. Okay, zdarzają się takie bramki, jakie, jaką Szwedzi strzelili tę pierwszą bramkę. Bardzo ładna akcja, piękny strzał, nie do obrony, w porządku. Ale przecież myśmy strzelili dwie bramki i trzeba było tylko zakończyć Szwedom możliwość strzelenia kolejnych bramek. Jak ważna jest mentalność? Bo to, o czym pan wspomniał, jest istotne. Polacy właściwie przez cały czas musieli gonić, musieli wyrównywać. No i to się udawało. W chwilach, kiedy wydawało się, że właściwie sprawa jest już przesądzona, padła druga bramka i wszystko zaczęło się od początku. Tak, i gdyby ta trzecia bramka nie, nie wpadła w samej końcówce meczu, pewnie byśmy ją też odrobili. Ale to już niestety w tym meczu nie było szczęścia. Trzeba mieć odrobinę szczęścia. W tym meczu już go tutaj zabrakło. Grabara piłkę obronił. Słyszeliśmy przed chwilą. Potem był drugi strzał. Słupek wydawało się, że, tak. że uda się, ale się do końca nie udało. 88 minuta. To już był właściwie nokaut. Dwie minuty na odrobienie strat. Nawet przy doliczonym czasie to jest sztuka możliwa, ale chyba arcytrudna. Bardzo trudna, szczególnie, że się gra na wyjeździe. Na własnym wojsku jeszcze może ewentualnie przy własnej publiczności i wsparciu właśnie 60 tysięcy ludzi może by się to udało. Tam niestety nie. Ma pan wrażenie, że Szwedów było 11, czy może 11,5, a może nawet wręcz 12? Mam na myśli sędziego. Jego niektóre decyzje wydawały się być zaskakujące, być może wręcz wątpliwe. Wie pan, mnie na arenie międzynarodowej też sędziowie pokarali kilkakrotnie i, i mam wiele uwag do tego, w jaki sposób sędziowali polskim zespołom. Tu też mógłbym się przyczepić, ale to, ja słuchałem Michała Listkiewicza, no bo on w końcu był sędzią, bo ja tylko trenerem. W związku z tym on też miał bardzo duże obawy o to, że ten sędzia nie w 100% grał 50-50, że tam odrobinę nie przymknął oczy w decydujących momentach, kiedy mógł być dla Polski podyktowany rzut karny, kiedy mógł inaczej zareagować przy paru innych m, m, sytuacjach, także możliwe, że posędziował 60-40%. No tak, choćby pierwsza bramka padła po stałym fragmencie gry. Sędzia liniowy uznał, że faulu nie było, a sędzia główny zmienił zdanie, znaczy zmienił jego decyzję. I to, to była właści... druga bramka. To, to a, przepraszam, druga, tak, przepraszam, druga, oczywiście, no ale to jednak wpłynęło na przebieg całego meczu, prawda? No oczywiście, to są właśnie te decyzje sędziowskie, które, jeśli się sędzia pomyli w środku i gdzieś, aut przyzna przyznanie temu zespołowi, korner nie temu zespołowi, ale jeśli wpada w ramkę, to znaczy, że ten błąd był kolosalny. I szkoda, bo, bo właśnie w takich meczach powinni gwizdać najlepsi sędziowie, którzy się raczej nie mylą. W komentarzach pojawiają się też i takie sformułowania, że Polacy jednak dali Szwedom kilka prezentów. Grali bardzo dobrze. Oglądało się to naprawdę nieźle, ale popełnili kilka bardzo zaskakujących błędów, jak choćby ten, po którym padła druga blanka, kiedy polski piłkarz właściwie truchtał za piłką, chociaż sytuacja wskazywałaby, że jednak powinien się bardziej pospieszyć. Pan się podpisuje pod takim stwierdzeniem, że tych prezentów było za dużo? Tak, to znaczy akurat to, o czym pan w tej chwili powiedział, to już nawet jakby truchtał, żeby zostawił przeciwnika i piłkę, która bym nie wychodziła w aut. Po co go faulować, po co popychać go z tyłu i dawać sędziemu szansę na to, ażeby gwizdnął rzut wolny. Także to są takie momenty, do których nasi piłkarze jeszcze nie są w pełni przygotowani. I szkoda, bo taki piłkarz jak Zalecki jest, jest jednym z naszych najlepszych graczy. Ale niestety jego gra jako wahadłowego, a nie jako skrzydłowego. No, budzi nam, u nas wiele kontrowersji, bo on niestety w obronie zupełnie sobie nie radzi. Jan Urban zostaje, to zostało ogłoszone od razu po zakończeniu wczorajszego meczu. Pan się z tą decyzją zgadza? Słuszny krok? Nie, bo jak mielibyśmy zmieniać trenerów po każdej porażce, no to, to byłoby nieszczęście. No to czasem wygląda eksport narodowy. Czasem tak, eksport narodowy. Ma no, pan rację, ale. Ale ta reprezentacja zmienia się na lepsze I, i sami tutaj mówimy o tym, że nam się sposób gry tej drużyny podobał. Jeszcze trzeba poprawić grę w obronie i będziemy mieli wiele radości z tej drużyny. No tak, tylko że szykuje się też chyba zmiana generacyjna, prawda? Bo Robert Lewandowski chociażby zbliża się już do czterdziestki. Czy myśli pan, że jest szansa, żeby jeszcze wystąpił w kolejnym wielkim turnieju? Wiemy, że to nie będą Mistrzostwa Świata. Wie pan, jeśli się trafi lepszy od Lewandowskiego, to okej, okay. ale na razie ja nie widzę lepszego od Lewandowskiego na tej pozycji. Grał dobry mecz, nie strzelił bramki, ale jako kapitan spisywał się znakomicie. Był dobrze przygotowany do tego meczu nie fizycznie, także myślę, że jeszcze Lewandowski pogra. Oczywiście emocje powodują, że czasem się albo coś chlapnie, albo coś napisze, z czego później trzeba będzie się wycofywać. Nie, nie, ale ja też pytam po prostu o upływ czasu, Najzwyczajniej w świecie, bo poprzedni mecz pokazał, że jedna kiedy zrobiło się już naprawdę niebezpiecznie, to y, y, y, y, sprawdzili się ci y, właściwie najstarsi stażem, ci z największym doświadczeniem. I jak budować kadrę, kiedy być może trzeba będzie pomyśleć o tym, że oni już nie będą w stanie grać, albo nie będą chcieli grać, albo nie będą mogli grać. To znaczy, jeśli już nie będzie Robert chciał grać, albo nie będzie mógł, albo znajdzie się ktoś lepszy od Roberta w ataku, to wtedy nie będzie żadnego problemu. Natomiast dopóki Robert chce grać w tej reprezentacji i, i nie ma takiego zmiennika, do którego moglibyśmy powiedzieć, że ok, w kadrze jest prawie na równy z Lewandowskim, to myślę, że Lewandowski jest w tej kadrze nadal potrzebny. No Ktoś, kto byłby równy z Lewandowskim, to chyba szybko się nie znajdzie, takie mam wrażenie. Biorąc pod no, uwagę się jego osiągnięcia nie, i doświadczenie. Nie znajdzie, tak. Były wielkie tutaj nadzieje na piecu, wszystkiego młody chłopak, który w takim meczu wszedł, zupełnie się spalił że jeszcze trochę czasu potrzebuje i ta młoda generacja idzie okej. Okay. Tak jak powiedziałem niedawno myśmy się cieszyli, że, że jest Urbański, a no Urbański nagle nam zniknął, jest w Legii i też nie może się przebić do pierwszego składu, żeby być podstawowym graczem. W związku z tym powoli, spokojnie. Ta nowa generacja idzie, ale póki co, to właśnie tak jak pan powiedział, Zieliński i Lewandowski to oni wprowadzili nas, powiedziałbym, do tego finału rozgrywek, w, których, nie, w którym niestety przegraliśmy ze świadcją. No tak, i w tym roku Polska na mistrzostwach świata się nie pojawi. Jak istotna jest to kwestia dla drużyny, która, jak Pan wspomniał, właśnie jest przebudowywana? Niesamowicie istotna, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie będąc wśród najlepszych, po prostu powoli odpadamy od... od do tego poziomu, jaki chcielibyśmy prezentować. Ja pamiętam, kiedy pojechałem z, z, z moją kadrą, kiedy prowadziłem reprezentację narodową na Mistrzostwach Świata i nie było nas tam 16 lat, to wyglądaliśmy jakby nieminek na mistrzostwach Świata, bo patrzyliśmy na innych, jak grają, a myśmy się dopiero tego tak uczyli. W związku z tym bardzo źle, że się stało, że nie będzie nas na Mistrzostwach Świata. Bardzo źle dla PZPN, dla samych piłkarzy, dla kibiców, bo to oni najbardziej cierpią. Jeśli chodzi o kibiców, to, to ja jestem. Pełen uznania za to, że jeżdżą za tą reprezentacją, że stała się moda na tą reprezentację. Znowu, że, że są komplety na, na meczach reprezentacji. Wszystko w porządku. Tylko teraz już niektórzy szykowali, co do no, nie niektórzy, ale wielu szykowało sobie wyjazd do Ameryki na, na finały Mistrzostw Świata. I niestety nie pojedzie tam. Już nie tylko PZPN straci, ale wiele różnych innych działów gospodarki straci na tym, że Polska nie wystąpi na Mistrzostwach Świata z punktu widzenia kibiców, może jakimś drobnym pocieszeniem jest fakt, że będzie można mistrzostwo oglądać dość spokojnie, bez aż takiego zaangażowania emocjonalnego. Chociaż to oczywiście zakładam marne pocieszenie. Pan Ale wspom... kibic, kibic nie chce spokoju. Kibic chce emocji. Kibic <grym> chy, chce oglądać emocje i właśnie takie mecze jak ten, tylko zakończone happy endem, tak jak, jak w moim meczu z Norwegią w Norwegii, kiedy wygraliśmy 3-2, też było 2-2, ale to myśmy wygrali 3-2 i to jest najcenniejsze właśnie dla kibiców. Tutaj zabrakło tej jednej bramki, niestety, niestety, a było tak blisko. Wspomniał Pan, że wielki turniej to jest szansa, żeby w jednym miejscu i w dość krótkim czasie sprawdzić się, porównać się z innymi, z najlepszymi, żeby zobaczyć siebie w jakimś szerszym kontekście? Oczywiście i cały świat nas ogląda. Jesteśmy na ustach całego świata i możemy sprawdzić się z najlepszymi na świecie. Nie, nie ma cenniejszej rzeczy, jak nabierać doświadczenia właśnie na takim turnieju, który jest to 4 lata. Największy światowy turniej piłkarski i tam trzeba być po prostu, bo między tymi najlepszymi trzeba być. Nam się to nie udało. W jaki sposób zatem tę dziurę załatać? Bo najbliższy duży turniej to będą Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy, a jesienią będziemy grali Puchar Narodów, no więc można spokojnie przygotować się do tego, żeby wejść ze mistrzostwa Europy i mieć zespół gotowy, nie próbować go znowu poprzez eliminację, tylko mieć gotowy zespół już właśnie taki, który będziemy stuprocentowo pewni, że osiągniemy coś więcej niż tylko raz. Mm -hmm. Tylko zastanawiam się, gdzie i w jaki sposób ten zespół testować? Testować poprzez ten turniej, który jest przed nami jesienią, też będziemy grać ze Szwedami i to dwukrotnie, a, a więc między innymi, bo jeszcze będzie Rumunia, będzie, będą inne zespoły, ale przede wszystkim Szwedzi, z którymi no, mamy porachunki już teraz bardzo poważne. No tak, chociaż oni wczoraj mieli też z nami, prawda? Mieli z nami też porachunki, bo myśmy też im kiedyś zagrodzili drogę do... Do mistrzostwa, a tymczasem zrewanżowali nam się w bardzo przyjrzyjny sposób. To jest tak, to jest niekończąca się historia. Jeśli chodzi o budowanie zespołu, na kim się wzorować? Kto teraz nadaje ton? Kto ma jakiś pomysł na skuteczny, błyskotliwy i atrakcyjny futbol? No, z przytupem do reprezentacji przed Kamiński. Ja jestem pod wrażeniem jego znakomitej gry i jestem jego wielkim fanem, bo naprawdę jest to piłkarz, który pokazuje już taką dojrzałą klasę zawodnika, który bierze ciężar gry na siebie, świetnie drebluje, świetnie kreuje akcje, strzela bramki jak trzeba i tak dalej. No, znakomicie i coraz lepiej właściwie sprawuje się Szymański. To w taki pracus środka Pola, który również umie wykreować sytuację, umie odebrać piłkę, umie zasekurować, ale też strzelić z daleka oraz przygotowywać piłkę dla powstałych fragmentach gry dla naszych zawodników. Jestem przekonany, że coraz lepiej będzie sprawował się Zieliński, mimo już, już doświadczenia jakie ma. Zawsze mówiliśmy, że jest niespełniony w Kardzie i tak dalej, tymczasem on w trudnych momentach bierze ciężar na siebie i widać, że ten piłkarz już będzie takim piłkarzem, który będzie liderem tej reprezentacji. Oczywiście Pietruszewski, o którym się tyle mówi, który wszedł w tych dwóch meczach tylko na zmiany i nie pokazał nic specjalnego, ale bierze, że też spokojnie z roku na rok będzie coraz lepszym piłkarzem z pewnością dojdzie do, do tego wszystkiego grupa obrońców, bo tutaj w obronie mamy największe problemy. Kiedy się gra solidnie w obronie, to ten atak ma więcej szans na to, że cokolwiek nam z przodu zrobi. Dlatego no, ma o czym myśleć i nad czym pracować obecny selekcjonować. Pan powiedział spokojnie, żeby spokojnie się rozwijać i zastanawiam się, jak ważna jest tu rola mediów, bo łatwo komuś włożyć na barki ciężar, którego po prostu nie uniesie ta presja tak. może uskrzydlać, ale ta presja też może podciąć skrzydła. Ale media będą dzisiaj podwijać pod, pod bębenek zawsze, zresztą jest tak samo. Żeby ten bębenek był podbijany, żeby była emocja, żeby wszyscy czekali na to i obserwowali piłkarzy, którzy wchodzą do reprezentacji, sami kreują niektórych piłkarzy, którzy chcieliby widzieć drużyny. a więc to jest normalna praca mediów. Selekcjoner nie może temu ulec. Selekcjoner musi myśleć zupełnie inaczej, musi nie, nie, nie, zawsze myśleć o, o dobru drużyny, o tym, co jest najlepsze. I najbardziej skuteczne dla rozwoju samej drużyny. Myślę, że Jan Urban powoli poznaje tę drużynę w bardzo dobry sposób. Jest tylko problem w tym, że któryś z tych selekcjonerów ostatnich wymyślił sobie tę trójkę obrońców, i wszyscy jakoś tak ładują się w te trójki wahadłowych. My nie mamy w naszym DNA gry trójką obrońców i wahadłowym już abstrahuję od samych trzech obrońców to tych wahadłowych nie mamy, bo ci wahadłowi oni kochają grać na skrzydłach kochają atakować, strzelać bramki ale kiedy trzeba bronić to tam ich zawsze brakuje hmm. Kiedyś to też się zdarzało ale teraz chyba jest już normą że polscy zawodnicy grywają w zagranicznych klubach, nierzadko w klubach bardzo dobrych to jest poważny zasób także dla reprezentacji? Jest zasób, tylko nie przenośmy tego na reprezentację. To znaczy, że jak ktoś nam się podoba w klubie, to myślimy, że on tak samo zagra w reprezentacji. Nie, to jest zupełnie inny poziom, zupełnie inna presja. Tu się gra tylko z przeciwnikiem międzynarodowym, a nie z lokalnym. A więc jest to zupełnie inny poziom rozgrywek. Dlatego reprezentacja, czasami ktoś, kto był nawet królem strzelców, Przychodził do reprezentacji i nagle znikał. Ktoś, kto grał fantastycznie w klubie, przychodził do reprezentacji i nie sprawdzał się. I każdy mówił, no jak to? Gra tak dobrze w klubie, a się w reprezentacji nie sprawdza. No nie sprawdza się niestety, bo to jest zupełnie inne podejście do gry, inna presja i inny poziom. Właśnie, bo wczoraj też było słychać komentarze, że ten czy inny tak dobrze sprawdza się w klubach, ma taki świetny sezon, a w reprezentacji nie, niezbyt dobrze, niezbyt idealnie mu poszło. Rozumiem, że to są kompetencje, Kompletnie odmienne światy, piłka odmienne ligowa światy. zagraniczna i reprezentacja. Oczywiście, bo w, w klubie, dam panu prosty przykład, jeżeli pan jest kibicem, pan jest z Warszawy czy z innego miasta? Z Warszawy powiedzmy. No to pan jest kibicem Legii albo Polonii, no to załóżmy, że pan jest kibicem Legii. O Polonii wolałbym, jeśli mogę. Polonii, proszę bardzo. I co jeśli pan jest kibicem Polonii? to ma pan 50 tysięcy, 60, 100 tysięcy kibiców w Warszawie, którzy temu klubowi kibicują i to jest, pan, to jest presja na piłkarzach, która wisi na tych ewentualnych 100 tysiącach, na mężczyźnie 5 tysięcy. Natomiast reprezentacja. To jest kilkanaście milionów oglądających bezpośrednio, a kilkadziesiąt milionów kibicujących temu zespołowi. A więc to jest zupełnie inna presja, zupełnie inne przełożenie. Każde zagranie, każde uderzenie piłki, każde słowo wypowiedziane przez zawodnika jest, jest głęboko rozpatrywane i, i, i tak roztrząsane na cztery. Także to jest zupełnie inny świat. No tak i robi się jeszcze z tego sprawa narodowa. Po się narodowa sprawa, tak jak Lewandowskiemu ktoś tam napisał time to, to say goodbye i teraz wszyscy o tym dyskutują. Co on miał na myśli? Czy miał na myśli mistrzostwa świata, że, że goodbye nam poszły, czy też on już mówi, że goodbye. I na tym to właśnie polega. To jeszcze jedna kwestia na koniec, bo już pytałem o to, na kim można by się wzorować. Kto dziś w piłce europejskiej i światowej nadaje ton? Kogo podglądać? Kogo naśladować Hiszpanów... ewentualnie? Hiszpanów i Portugalczyków. Ja osobiście bardzo lubię te zespoły. Tam są indywidualiści wtłoczeni w, w, w pewien system, który grają właśnie czwórką w obronie i to mi się bardzo podoba. Także od lat, mimo że jestem wielkim fanem futbolu klubowego angielskiego i obserwuję futbol angielski, to jednak jeśli chodzi o reprezentacje narodowe, to lubię oglądać Portugalię i Hiszpanię. A to tempo, ta błyskotliwość i to połączenie indywidualizmu z grą zespołową jest w ogóle w naszym zasięgu? Tak, oczywiście. Nasi piłkarze wczoraj pokazali na tle yy, w Szwecji, że, że są o klasę piłkarsko od nich lepsi. Problem był w tym, że Szwedzi wiedzieli, jak to też wygrać, a myśmy niestety nie do końca tego nie wiedzieli. I w związku z tym niestety na Mistrzostwa Świata w tym roku nie jedziemy. Bardzo panu serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Jest 15.30.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 Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prezydent Donald Trump rozważa i to jak mówi poważnie wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. Nigdy nie byłem pod wrażeniem sojuszu. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys i Putin też o tym wie, mówił prezydent USA w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika The Daily Telegraph. Do słów amerykańskiego przywódcy odniósł się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał szef MONU w mediach społecznościowych, w emocjach wokół tej Wypowiedzi trzeba zachować chłodną głowę. Nie ma na to bez USA, ale nie ma też silnych stanów bez sojuszników. To działa w obie strony, podkreśla wicepremier Kośniak-Kamersz. Od rana trwają policyjne negocjacje z mężczyzną, który otworzył ogień w jednej z łódzkich fabryk. 42-latek oddał kilka strzałów w kierunku swojego byłego przełożonego. Nikt nie ucierpiał. Napastnik to były pracownik fabryki, potwierdza Marta Stachowiak-Klimaszewska z Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie. Mężczyzna najprawdopodobniej dostał się przez płot, będzie jeszcze przesłuchiwany pracownik ochrony, który najprawdopodobniej widział to zdarzenie i dopiero będziemy mogli się w 100% wypowiedzieć po zapoznaniu się z protokołem przesłuchania tego mężczyzny. Na miejscu poza policyjnymi negocjatorami pracują też antyterroryści. Z terenu zakładu ewakuowano około 400 osób. Jest drugi akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości m.in. w Kolegium Humanum i uzdrowisku Rymanów na Podkarpaciu. Dotyczy on 26 osób. Chodzi w sumie o blisko 80 przestępstw od korupcji i oszustw.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 Za te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Część oskarżonych przyznała się do winy i zamierza dobrowolnie poddać się karze. Droższe warzywa, mięso wołowe i czekolada. Przed Wielkanocą za wiele produktów zapłacimy więcej niż rok temu, mówi Jarosław Sadowski z firmy rankomat.pl.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 Tańsze niż przed rokiem są m.in. ziemniaki, masło i olej. Mięso wieprzowe potaniało o 6%, a mąka pszenna jest tańsza o 3%. Eksperci szacują, że podczas przedświątecznych zakupów Polacy wydadzą średnio 300 zł na osobę. Dzień w Polskim Radiu 24 33 minuty po 15. Polska na tak. Dostrzegamy to, co piękne. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Pokaż nam Polskę, którą kochasz. Wyślij filmik lub zdjęcie z miejsca, z którego jesteś dumny. Polska na tak. A w studiu Kamila Rachwalska, prowadząca program Polska na Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam W telewizji polskiej, dodajmy. Bo też Polska na Tak to wspólna akcja TVP i Polskiego Radia. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak ta akcja przebiega od kuchni. Ale zastanawiam się, czy już się pozbyliśmy problemu z autoafirmacją? My Polacy? <śmiech> Chyba tak. O co Bo dokładnie jest to Wydaje pytanie? mi się, że... Słyniemy raczej z y, kręcania nosem, z narzekania, z szukania dziury w całym, a tu nagle ktoś mówi, jest fantastycznie, jest znakomicie, spróbujcie dostrzec to, co jest pozytywne. Na tych wyjazdach i na tych programach w ogóle nie ma tego kręcenia nosem, w ogóle nie ma żadnych kompleksów, nie ma smutku. Chociaż bywają trudne sytuacje. Mówię o tym, że kiedy ja zaczęłam swoją przygodę z Polską na tak, jeździliśmy w miejsca dotknięte powodzią. I tam było bardzo wiele łez, było wiele tego trudu, wiele też pracy, ale przede wszystkim było wsparcie, była dobra atmosfera, była pomoc. W każdym wymiarze, więc Polska na tak jest właśnie dobrym, uśmiechnięty, uśmiechniętym, wesołym programem, bo tacy są ludzie, do, do których przyjeżdżamy, to oni chyba tworzą tę atmosferę. Mhm. Jakie były poszczególne etapy tej akcji? Bo ona się zmienia, dociera do różnych środowisk, do różnych ludzi. Moja przygoda zaczęła się w taki sposób, że były to wyjazdy do konkretnych miejsc miejscowości. Właśnie um, wtedy we wrześniu 2024 to właśnie um, miejsca dotknięte powodzią. Plan był taki, żebyśmy pokazywali różne regiony, ale kiedy to się wszystko się stało, no to nie było innego celu, do którego moglibyśmy pojechać. To, to zachód, nasuwało się żaden. samo. Mm -hmm. Więc dokładnie tak było, ale jesteśmy też um, podczas um, koncertów w okolicach Lata z Radiem. Jesteśmy przy różnych okazjach, a ta akcja tak się rozwinęła, że ma wiele, wiele różnych odsłon, które się pojawiają. Między innymi teraz jesteśmy z seniorami, jesteśmy również w szkołach, które się do nas zgłaszają. Mało tego, jesteśmy nawet w tych szkołach, które się zgłaszają, ale nie wygrywają tej akcji, bo jest takie zainteresowanie, że przyjeżdżamy do tych miejscowości, chcemy pokazać to, co uczniowie mają nam do opowiedzenia, bo nie chwalą się różnymi swoimi aktywnościami, więc przebiera to najróżniejsze formy i tych akcji jest naprawdę, naprawdę dużo. Kto się może zgłosić, jak się może zgłosić, do tego jeszcze wrócimy, ale zatrzymajmy się na chwilę przy... Przy tym feralnym, późnym lecie 2024 roku, czy też wczesnej jesieni, jak wtedy byli przyjmowani dziennikarze? Bo przecież ludziom zawaliło się życie. Nierzadko. I nagle ktoś przyjeżdża z pozytywnym przekazem, z uśmiechem, z Polską na tak. My byliśmy przyjmowani bardzo dobrze, chociaż wiadomo, że na, takich, na życiu zwykłych ludzi nagle skupiła się cała Polska. To było dla nich coś nowego, chociaż oni już przeżyli jedną powódź i mają takie doświadczenia, więc doskonale wiedzą, z czym to się wiąże. Więc hmm, wpuścili nas do swojego życia, wpuścili nas do swoich domów, pokazywali nam, jak wyglądają ich mieszkania, absolutnie no, zrujnowane przez powódź. Widzieliśmy te zdjęcia, które między innymi w Głuchołazach, z których z Głuchołaz przywoziliśmy. Pokazywali nam też swoje wnętrze, bo to były bardzo takie osobiste rozmowy. To były bardzo... Mm, Ludzkie dramaty po prostu i, i nas tam wszędzie wpuszczali, bo my też yy, w taki sposób rozmawialiśmy, że no musimy to pokazać. To się po prostu dzieje i w Głuchołazach skupiła się jakaś nieprawdopodobna energia. Yy, tam przyjeżdżali ludzie z całej Polski, żeby skuwać zamoknięte tynki, żeby osuszać te pomieszczenia, żeby wynosić meble. Było mnóstwo śmieci, mnóstwo gruzu, które trzeba było wynosić. Tym oczywiście też zajmowało się wojsko na miejscu, przyjeżdżały po prostu oddziały i pomagały to robić, ale... Pojawiło się mnóstwo ludzi chętnych do pomocy, i my też czuliśmy się częścią właśnie tej pomagającej ekipy w jakiś sposób, że mogliśmy dać tym ludziom głos i powiedzieć im, co ich spotkało. To jest ważne, bo to tak wcale nie musi, uznaczać, nie musi oznaczać uśmiechu i jakiegoś, jakiejś mniej lub bardziej wytłumaczalnej euforii. To może być po prostu zaangażowanie w czyjejś sprawie. Tak, ale to też pomóc. mi się to bardziej kojarzy z nadzieją, wiesz, bo to nasze, to nasze, ta nasza polska na tak to była ogromna nadzieja. Ja pamiętam panią Anetę, jedną z osób, którą odwiedziłam w Głuchołazach, która powiedziała, że to w tym zrujnowanym mieszkaniu, naprawdę sytuacja była bardzo trudna, powiedziała, ja wyremontuję to mieszkanie, bo mój syn chce mieć swój pokój i ja mu zrobię ten pokój. Więc to właśnie była ta nadzieja i te cudowne emocje, które mogliśmy przeżywać dzięki, dzięki naszym rozmówcom. Wspomniałaś też o szkołach, to kolejna ważna grupa, do której ta akcja dociera. Co proponują młodzi? Najmłodsi, no prawie najmłodsi właściwie. Najróżniejsze aktywności spotykają się poza szkołą, z różnymi aktywnościami, spotykają się w szkole, są wolontariuszami. Inni na przykład sklejają modele e, czołgów czy jakichś domów. Robią nieprawdopodobne rzeczy, którymi chcą się pochwalić, ale my też chcemy dać im coś w zamian. E, więc do tych szkół, które m, są w tych, wśród tych wybranych w, w akcji, przyjeżdżamy ze szkoleniami. To są szkolenia dotyczące dezinformacji w sieci. Również hejtu w internecie prowadzą je nasi dziennikarze. Hmm, przyjeżdżamy również e, z koncertami. To są e, koncerty naprawdę poważnych gwiazd w tych niewielkich szkołach. Także wzajemnie od siebie czerpiemy, wzajemnie się inspirujemy. To jest super. Jak można się zgłosić? Jak szkoła może zasygnalizować, że chciałaby wziąć udział w akcji? Polska na tak, małpa.tvp.info. Tam można napisać, tam można się odezwać e, i napisać... E, co jest takiego ważnego, czym chcecie się pochwalić? Bo ta Polska na tak jest właśnie o chwaleniu się sobą, o pokazywaniu, że robi się coś dobrego, o pokazywaniu, że można swoją energię przekuć właśnie nie w, żal, w jakiś żal czy w gorycz, tylko w jakieś fajne działanie. I to nas po prostu przekonuje. Chcemy być właśnie wśród takich ludzi i pokazywać te, te wspaniałe rzeczy. To muszą być sprawy wielkie, wiekopomne, czy mogą też być drobiazgi? Bo to hasło Polska tak może trochę paraliżować, być może też jednak budować jakiś dystans, że to naprawdę musi być coś przełomowego i epokowego, żeby się zgłosić. Moje doświadczenie jest głównie na, między innymi też na planie tych wyjazdowych nagrań, czy właściwie wejść na żywo, bo to wszystko się dzieje oczywiście na żywo w, w różnych miejscowościach. I mnie najbardziej poruszają takie zwykłe rzeczy. Seniorzy, którzy na przykład w swoim wolnym czasie nie siedzą sami w domu, tylko idą na zumbę. Albo e, dzieci, które pomagają swoim właśnie kolegom czy koleżankom w nauce, bo są wolontariuszami. Albo ludzie, którzy e, spotykają się, żeby coś wspólnie ugotować. Takie małe inicjatywy, które powodują, że nie są sami ze swoimi problemami, że dzielą się tym, co dobre, ale też tym, co trudne, bo o to też tutaj chodzi, żeby po prostu być razem. Jest też na to miejsce, żeby opowiedzieć o tym, co komuś przeszkadza, co kogoś uwiera, z czym sobie ktoś nie radzi? Na pewno tak. Poruszamy różne problemy, pokazujemy różne miejsca wsparcia również dla, dla takich osób, więc jak najbardziej. Jest taka przestrzeń na wrażliwość, na pewnego rodzaju czułość na drugiego człowieka, bo nie musimy, to, to nie chodzi o to, żeby pokazywać, y, słuchajcie, mamy milion sukcesów i musimy wam o nich opowiedzieć, tylko tu chodzi o to, żeby pokazać tego człowieka, który jest inspirujący, przepiękny, wspaniały i wiemy, że... Jest taki trend dotyczący urbanizacji, że to w dużych miastach są pieniądze, praca, prawda, wydaje się takie dostatnie życie, a w mniejszych miejscowościach mówimy o tym, że część ludzi wyjeżdża, nie wie, co ze sobą zrobić, a my pokazujemy, że w tych mniejszych miejscowościach ludzie doskonale pożytkują swój czas i energię. Mhm. Gdzie byłaś ostatnio i które jeszcze wyjazdy przychodzą ci do głowy jako te y, szczególnie poruszające? Y bardzo mi się podobało w różnych miejscach. No, oczywiście, tak jak mówiłam, ogromne wrażenie zrobiły te tereny powodziowe, ale chociażby Hajnówka, niesamowite miejsce, styk kultur. E, Bliskie też po prostu mojemu sercu, no bo to, to Podlasie, no to... Kto kocha, to wie, <laughs> za co się Podlasie kocha, ale... Kto był ten kocha. Kto był ten kocha, tak. Ale wspaniali ludzie, którzy właśnie pokazują nam część swojego życia w taki też ciekawy sposób, bo my z jednej strony rozmawiamy z ludźmi, którzy są na miejscu, którzy coś ciekawego robią, a z drugiej strony pokazujemy ich życie też przez historię tego regionu. To też jest bardzo ciekawe, bo... Każda, każdy z tych wyjazdów to jest wielka przygoda z jednej strony dla nas dla całej ekipy, która to wszystko realizuje, a z drugiej strony taka um, jaka, jakiegoś rodzaju przygoda turystyczna i doznania turystyczne, bo uczymy się wszystkiego na pamięć o tym regionie, żeby program w ogóle przygotować. No to czytamy wszystko, co jest o tym miejscu. Często jest tak, że spotykamy się z jeszcze przed nagraniami z ludźmi, którzy zajmują się na przykład promocją regionu, albo są jakimiś ekspertami, albo są po prostu takimi miłośnikami e, jakiegoś regionu i mówią nam, co ich zdaniem jest najważniejsze. To wszystko też e, pokazujemy w tych programach, więc w różny, w różny, sposób. Ale też, bo pytałeś mnie o takie też, czy jest przestrzeń na e, trudne tematy i pomyślałam sobie o naszym miasteczku medycznym, które też jeździ z nami. E, i zachęcamy też ludzi do tego, żeby badali się bezpłatnie, bez skierowania i wiem, że dzięki tej akcji udało się u kilku osób wykryć bardzo poważne choroby, które nie wykryte mogłyby być naprawdę niebezpieczne. Więc też jest przestrzeń o tym, żeby myśleć o sobie z troską, ale też w tym trudnym wymiarze. Jak przyjmowana jest ekipa telewizyjna z Warszawy? <laughs> Właśnie, czasami się tego tak trochę wstydzimy, bo przyjeżdżamy z tej Warszawy e, do miejscowości e, i to my jesteśmy tam gośćmi, tak zawsze się czujemy. Czujemy się oczywiście ugoszczeni, ale wiemy też, że e, to nie my mamy najwięcej do zaoferowania, tylko ludzi, z którymi się spotykamy. To oni są e, całą wartością tego wszystkiego, po co tam jesteśmy. E, I naprawdę miło jest bardzo to przyjęcie po prostu trzeba otworzyć się na to, co, co jest na miejscu, ale też ludzie są bardzo otwarci. Przychodzą na przykład na plan programu zobaczyć trochę nas bo to jest tak, że my podglądamy ich, a oni podglądają nas. To jest duża akcja, przyjeżdża bardzo duża ekipa realizacyjna, to jest w sumie kilkanaście, kilkadziesiąt osób czasem, która, które jeżdżą, to jest cała ekipa na planie, organizacja planu i czasem już podczas tego samego nagrania, podczas już tych wejść na żywo, nie mamy za wiele czasu, żeby porozmawiać z osobami, które przychodzą, bo biegamy z jednego miejsca na drugie, żeby to wszystko jakoś zmieścić w programie, ale przed, po zawsze jest ten czas, żeby porozmawiać i naprawdę super ci ludzie są, przychodzą, są życzliwi, po prostu chcą razem z nami być. Dlatego właśnie pytam o to, jak przyjmowana jest ekipa, bo czasem wystarczy skromniutki radiowy mikrofon, żeby wywołać pewną delikatną, ale jednak konsternację, bo to było, nie było stacji radiowa z Warszawy, a tu nagle przyjeżdża cały sztab. Kilkadziesiąt osób, poważny sprzęt, spore zamieszanie, czy to, aby nie buduje jakiegoś dystansu? No, to są wielkie kamery gigantyczne, to są e, różnego rodzaju instalacje, to są światła, to są samochody, którymi przyjeżdżamy, e, to są e, różnego rodzaju dekoracje takie telewizyjne, które również e, pokazujemy. Ale jakoś nie. Ja właśnie jestem aż zaskoczona tym, bo mnie by to spieszyło, gdybym miała być e, gościem w takim programie. Ja też dlatego pytam. No właśnie, ale jakoś. Jakoś tak udało się wypracować tę atmosferę, że jest naprawdę fajnie. Też jest tak, że ten nasz zespół, który jeździ, bo ja nie jestem jedyną prowadzącą. Mhm. Właściwie większość prezenterów y, z, z Telewizji Polskiej, z Info, na te wyjazdy jeździ. Bardzo to lubimy, ale lubimy siebie wzajemnie z całą tą ekipą. Jakoś tak się po prostu zżyliśmy. No. Też oczywiście na tych wyjazdach przeżywamy różne silne emocje wspólnie, to też, też na pewno nas łączy, bo pracujemy bardzo intensywnie, często wstajemy bardzo wcześnie rano albo wręcz w nocy. Zdarzało się, że na przykład razem nie wiem, chodziliśmy na te nagrania w góry, zdobywaliśmy szczyty, ja się wspinałam z ratownikiem GoPru, na przykład. To wszystko powoduje, że zbliżamy się do siebie i też tą energię chyba widać. Myślę, że ona też się udziela naszym gościom. Czy ta akcja to też przy okazji jest y, szkoła dla was, dla nas, dziennikarzy? bez wątpienia. Bo mam wrażenie, że i znam takie przypadki osobiście, że wzrok niektórych kończy się na ragatkach Warszawy. Albo też y, niektórym wydaje się, że cała Polska to mniej więcej taka sytuacja jak w Warszawie, a tymczasem jest zupełnie inaczej. No to jest szkoła życia w kilku wymiarach. Wie, jeden, jeden, jeden z nich to jest taki właśnie mm, spojrzenie na... Na drugiego człowieka. Ja akurat wchodziłam do dziennikarstwa jako reporterka. Pracowałam w regionie i wiem, Masz że. Perspektywę. Mam perspektywę po prostu taką, bardziej z punktu widzenia mieszkańców mniejszych miejscowości, codziennych problemów, które są nie do przejścia. To jest często człowiek kontrasystem. Ja to po prostu znam ze swojej pracy, więc też pewne sytuacje aż tak mnie nie zaskakują, i uważam, że każdy powinien w pewne miejsca pojechać i na własne oczy to zobaczyć. Inna perspektywa jest taka, że um, ta właśnie praca reporterska um, jest wspaniała. Ja to bardzo lubię na tych wyjazdach, bo jest jej bardzo dużo. Trzeba um, bardzo zgłębiać tematy, z który, no, o których się rozmawia. Ich jest też mnóstwo. Trzeba dobrze się przygotować, no bo ja, babka z Warszawy, opowiadam o tym, co dzieje się w Hajnówce albo w Ostrowcu Świętokrzyskim. O no to co ja ma, mam do powiedzenia? Nie mogę zawieść, nie mogę się wygłupić, naprawdę muszę się przygotować. Robię to oczywiście z absolutną chęcią i z przyjemnością, bo na tym to wszystko polega. Więc tak, to jest dla nas y, przygoda, ale też taka przygoda właśnie, y, no... Trochę czuję się jak taki dzieciak, jak kiedy na ten wyjazd noców, gdzieś idę w góry z plecakiem, organizuję tam chłopakom, operatorom jakieś, prawda, e, takie sytuacje. Też umawiam, e, ty, oczywiście gości już są częściowo umówieni, ale jakoś dogrywam konkretne szczegóły e, i robię to w mojej pracy. Tak się tym cieszę, to mnie po prostu tak totalnie jara, że dlatego tak... Chyba to muszę powiedzieć, kocham ten program, <głos> bo on po prostu daje bardzo dużo frajdy, bardzo dużo. A ci, którzy w tym programie się pojawiają, później zgłaszają się do was, do ekipy, dzielą się swoimi wrażeniami, swoimi emocjami, no bo to jest dla mniejszej miejscowości wydarzenie. Na pewno, na pewno, rozmawiamy o tym, każdy ma do nas numer telefonu, może zadzwonić, wszyscy goście, z którymi się spotykam w każdej chwili mogą się odezwać, Mogą powiedzieć, co o tym sądzą, mogą napisać. Ja też czekam na takie sytuacje. Z wieloma gośmi kontaktowałam się też po, po nagraniach, w szczególności jak to były takie emocjonujące rzeczy. Więc, więc tak, jesteśmy w kontakcie i no mówimy, musimy być otwarci, bo no tylko ta otwartość powoduje, że ktoś będzie chętny podzielić się z nami tym swoim życiem, bo my po prostu pokazujemy kawałek czyjegoś życia. Ktoś nas do tego wpuszcza, e, ktoś nas... I to jest z... odpowiedzialność. Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej. Jest... Mapa akcji, raz jedziemy na wschód, raz jedziemy na zachód, później na południe, a potem na północ. To nie jest jakaś taka systematyczna struktura. Miejscowości do nas, do nas się zgłaszają, ustalane są te miejsca i tych miejsc jest naprawdę dużo jednocześnie, bo z jednej strony są miasta, w których realizowany jest program, z drugiej strony są miasta, w których zgłosiły się szkoły i tam organizowane są koncerty. Również w tych miastach, gdzie przyjeżdża akcja, otwierane są na przykład murale, które też są wymalowywane na ścianach. Również zgłaszają się do nas uniwersytety trzeciego wieku i tam też jeździmy. Ostatnio Jarosław Kret uczył seniorów, jak prowadzić prognozę pogody i było naprawdę wspaniale. To się tak przyjemnie ogląda na antenie. Kto kogoś, kto po prostu... Ja wiem, jaki to musi być stres, bo niech, niechcący raz prowadziłam sama prognozę pogody i to było straszne dla mnie, bo to jest kawał ciężkie roboty, więc ktoś się do tego zebrał i naprawdę się do tego przygotował, um, więc tych miast jest naprawdę, naprawdę dużo. Może to jest też szansa na znalezienie nowych talentów. No na pewno, z pewnością tak, z pewnością tak. A jeszcze o tej dziennikarskiej też pracy troszkę rozmawialiśmy. To, to, co mi się jeszcze podoba, to, że poznajemy się też między dziennikarzami z ośrodków naszych regionalnych, bo nas jest naprawdę dużo. Telewizja ma 16 ośrodków regionalnych i wreszcie możemy tych ludzi, których na co dzień widujemy na antenie, po prostu spotkać, razem coś zrobić, popracować, przywitać się wreszcie. Tak w cztery oczy, więc to też jest super. A co do miast, najbliższe miasta to Płock 19 kwietnia i Ełk 16 maja. Czyli przyjeżdża telewizja, jest szansa, żeby się przebadać, jest szansa, żeby być może sprawdzić się przed kamerą, jest szansa, żeby czegoś dowiedzieć się o funkcjonowaniu współczesnego świata. Co chcecie tym ludziom, swoim gospodarzom właściwie zostawić poza muralami? Myślę, że oni zostawiają jednak w nas więcej niż my w nich, bo to oni są dla nas najważniejsi, pokazują nam, po prostu nas bardzo motywują i inspirują. Szczerze przyznam, że jestem pewna, że to ci ludzie, z którymi się spotykam dają mi więcej niż ja im. No bo oczywiście my pokazujemy ich region, zachęcamy też turystycznie, żeby te miejsca oglądać, bo są naprawdę przepiękne. Polska jest piękna, śliczna, wyjątkowa, jest dużo takich nieodkrytych miejsc, gdzie po prostu warto pojechać, będzie szansa na pewno to odkryć. Ale jestem pewna, że my po prostu czerpiemy z tego więcej. Może to trochę samolubne, ale ja tak uważam, że e, wydaje mi się, że dużo, dużo większą wartością dla mnie jest to, że zobaczę jak właśnie koła gospodyń wiejskich przygotowują się nie wiem, do, do świąt wielkanocnych albo do świąt Bożego Narodzenia, jak dzieci grają w piłkę albo jak robią innego rodzaju aktywności niż to, że my przyjedziemy z Warszawy, narobimy hałasu i pojedziemy do domu. To jest też szansa i okazja, żeby zobaczyć jak Polska się zmienia i jak się zmieniła w ciągu ostatnich 15-20 lat, bo podróż z jednego miasta do drugiego dziś, a na przykład jeszcze w latach 90. to są zupełnie inne przygody. To jest absolutnie inna epoka po prostu już teraz. Sama podróż już jest dużo przyjemniejsza, bo podróżowanie po Polsce zrobiło się dużo łatwiejsze, ale tak, to są bardzo, bardzo często, nawet mniejsze miejscowości, to są nowoczesne miejsca z nowoczesną infrastrukturą, em, miejsca, w których dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, są różnego rodzaju boiska, ośrodki kultury, miejsca, gdzie można się spotykać, są różnego rodzaju muzea, teatry, nawet zabytki, które, e, które przecież są od, od lat, e, są odrestaurowane, więc też warto to zobaczyć, jak to wygląda teraz. Wspomnieliśmy o tym, że można się cały czas zgłaszać, że to nie muszą być wielkie sprawy, że to nie muszą być jakieś przełomowe pomysły. Co szczególnie ci utkwiło to już na prawie zakończenie naszej rozmowy, z tych nieoczywistych pomysłów? Um, Była jakaś taka sytuacja, taka rozmowa, takie spotkanie, które szczególnie cię dotknęło, ujęło? Nie będę ukrywać, że najbardziej te spotkania y, z powodzianami utkwiły mi w pamięci z różnych względów. To akurat no może... Ale to, co mnie najbardziej tam zaimponowało, to ludzie, którzy właśnie przyjeżdżali pomagać, bezinteresownie, brali urlopy, przyjeżdżali na kilka tygodni właśnie remontować komuś y, mieszkania. To też... Y, no, dziennikarze mają taki zawsze dystans do urzędników, ja o tym wiem, ale urzędnicy z małej miejscowości, którzy całymi dobami siedzieli w pracy, żeby zbierać wnioski na jakieś wypłaty, żeby pomagać ludziom, żeby coś zorganizować, to naprawdę zrobiło na mnie mm, ogromne wrażenie, ale przyznam szczerze, że na tych wyjazdach takich już e, e, tak powiem, z listy, kocham morsów. Nie wiem o co chodzi, ale morsy to po prostu są takie cudaki, są zawsze pozytywnie zakręceni, sympatyczni, uśmiechnięci, najgłośniejsi. Są cudowni. Czego cię te miesiące, tych kilkanaście już miesięcy, jeśli dobrze liczę, nauczyły? Pokory, ciekawości, e, reagowanie na różne sytuacje, bo też na planie bardzo dużo się dzieje i przede wszystkim tego, że... E, Trzeba jak najlepiej poznać region, do którego się wybieramy, no bo właśnie mm, to my się musimy od tych ludzi czegoś nauczyć, a nie oni od nas, więc y, wszystkim należy się rzetelność po prostu nasza. Myślę, że to jest bardzo ważne. Padło rzadkie słowo, pokora. Pokora wobec kogo albo, albo wobec czego? No wobec ludzi, którzy nas goszczą. Naprawdę, oni się do tego przygotowują. My im zawracamy głowę przez wiele tygodni przed naszym przyjazdem. Dzwonimy do nich, y, wydzwaniamy, często nagrywamy jakieś rozmowy już wcześniej, więc... Y, Naprawdę ktoś poświęca nam kawał swojego czasu, daje nam mnóstwo swojego życia i energii, my musimy to docenić, bo e, to jest coś, co nas po prostu wypełnia, inspiruje i też to, no ja to czuję taką wdzięczność po tych wyjazdach, że, że możemy tam być. Uskrzydlona. Kamila no, Rachwalska, tak. współprowadząca program Polska na Tak w Telewizji Polskiej. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. A tymczasem w studiu pojawili się nie mniej uskrzydleni Krzysztof Grzybowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Pawłowski. Dzień Witam, dobry. dzień dobry. Tylko czy wam rzeczywistość skrzydeł nie podetnie? Miejmy nadzieję, że nie. Chwilę zawahania. Miejmy nadzieję, że nie. Natomiast rozmawialiście tutaj przed chwilą o pokorze. Ja mam wrażenie, że akurat pokory w polityce nie ma. Mamy tutaj niepokorne stanowisko Pałacu Prezydenckiego wobec niepokornego stanowiska parlamentu. A chodzi oczywiście o chaos w Trybunale Konstytucyjnym. I na ten temat dzisiaj na pewno będę rozmawiał z moimi gośćmi. Niepokorny jest też Donald Trump, który zapowiada, że rozważy poważnie wyjście z NATO. O to również zapytam moich gości. A będą nimi Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej i Paulina Maty jak posłanka na Sejm niezrzeszona. Ile już było tych zapowiedzi, że ktoś skądś występuje, albo ile było zapowiedzi, że ktoś coś uzdrowi? A my w kółko o tym samym. No, nie, nie wiele uskrzydlone propozycje, można powiedzieć. <laughs> Poza to polityką jeszcze, dorzucę, jeszcze tak. będzie też życie niepolityczne. Będzie życie niepolityczne. Oczywiście te tematy, polityczne tematy powrócą po godzinie 18 w debacie, natomiast przed debatą e, będzie o ekonomii. Marek Klapa i magazyn Saldo e, w Świata Poglądzie. Ernest Zozuń powie o tym, co słychać na świecie i tu na pewno pojawi się wielka polityka. E, powiemy również e, o takiej niespodziance na 1 kwietnia i proszę ją traktować jak najbardziej na poważnie. To nie jest żart. E, podwyżki na A4. Być może niektórzy kierowcy uznali, że to taki żarcik, ale nie, nie, trzeba było głębiej sięgnąć do kieszeni. Podwyżki na autostradzie, a tak, Ja tak, przez tak. chwilę pomyślałem o formacie papieru. Że będzie drożej. Tak. A to jednak autostrady. Nie znaczy nie wiem, czy na szczęście, czy nie na szczęście, ale chodzi o autostrady. Mhm. Wszyscy zwolennicy kartonów rysunkowych, czy też bloków rysunkowych, na razie mogą spać spokojnie. Po godzinie 18 debata: kto dziś będzie komentował ostatnie wydarzenia? E, Michał Kolanko, Jarosław Włodarczyk. No i myślę, że tu chcąc, nie chcąc, zapewne wiele tych wątków z rozmów Pawła powróci. Na pewno będzie o ślubowaniu, na pewno będzie o planie B czy też C po stronie rządowej, jaka będzie odpowiedź na, na te decyzje prezydenta. Będzie oczywiście też o bardzo ciekawym sondażu, który dzieli scenę polityczną w Polsce właściwie Sejm. Równo na pół, 230 po jednej stronie, 230 po drugiej stronie. No i będzie również o, hmm, właśnie w jakich kategoriach to traktować? o żarcie wicepremiera Sikorskiego. A, o to miałem zapytać na koniec. Czy was rozbawił? Absolutnie nie. Uważam, nie? że minister yy, i wicepremier na swoim profilu oficjalnym nie powinien posuwać się do tego typu kroków, jakim są żarty, ponieważ większość ludzi bierze pod uwagę na poważnie to, co jest pisane na takich profilach. To tak jakby na stronie internetowej ministerstwa czy kancelarii prezydenta albo premiera zamieścić tego typu żarty. Paweł Pawłowski się nie śmiał, a Krzysztof Grzybowski? Umiarkowanie. Zostawiam Państwa w dobrych rękach. Za dziś już bardzo dziękuję i mówię do usłyszenia. Jakub Kukla, spokojnego popołudnia.